Po drugie kraje zabrane – Litwa i Ruś. W języku administracyjnym kraj północno-zachodni – gubernie kowieńska, wileńska, grodzieńska, mińska, mochylowska i witebska. I południowo-zachodni – wołyńska, podolska i kijowska. Przy trzech rozbiorach Polski ziemie te stopniowo przeszły do Rosji i po ostatnim rozbiorze jej dział stanowiły. Olbrzymi ten obszar 470 783 km kwadratowych, w różnorodne stosunki narodowościowe, przy czym Polacy stanowią często nieznaczną liczebnie, jakkolwiek silną kulturalnie i ekonomicznie mniejszość. W ich rękach znajduje się około połowy większej własności rolnej. Rdzenna ludność poza niewielkimi obszarami zaludnionymi przez Polaków i Łotyszów, jedni i drudzy katolicy, jest albo litewska, Katolicka i posiadająca poczucie swej odrębności narodowej, albo białoruska, prawosławna, poczucia żadnej samoistności nie mająca i łatwo się rusyfikująca, albo małoruska, również prawosławna i łatwo się rusyfikująca w północnych okręgach, wyraźniejszą zaś posiadającą plemienną indywidualność na południu, Podole i Ukraina. Stosunki te w poszczególnych guberniach są następujące, o ile brak ścisłych danych urzędowych pozwala obliczyć. Gubernia kowieńska, około 1,8 mln mieszkańców, ludność rdzenna litewska, Polaków około 10%. Gubernia wileńska, około 1,9 mln mieszkańców. Ludność rdzenna w części litewska, w części białoruska, w części polska. Polaków około 25%. Gubernia grodzieńska, około 1 800 tysięcy mieszkańców. Ludność rdzenna w połowie małoruska, jedynie z narzecza, w połowie białoruska. Trzy powiaty podlaskie, białostocki, bielski i sokolski stanowią część etnograficznej Polski. Polaków w całej guberni przeszło 30%. Gubernia Mińska – około 2 miliony 400 tysięcy mieszkańców. Biało i Małoruska – Polaków około 10%. Gubernia Mochylowska – około 1 miliona 900 tysięcy mieszkańców. Białoruska – Polaków 5%. Gubernia Witebska – około 1 miliona 700 tysięcy mieszkańców. Białoruska, w zachodniej części zaś Inflanty polskie, katolicko-łotewska Polaków około 7% Gubernia wołyńska, podolska i kijowska Około 11 milionów mieszkańców Małoruskie, Polaków na Wołyniu 11% Na Podolu 10%, na Ukrainie Gubernia kijowska około 4% Obszar objęty kwestią polską Przedstawia cztery wielkie kompleksy Pierwszy. Ziemie należące do Prus. Poznańskie, Prusy Zachodnie, Prusy Wschodnie i Śląsk Górny. Drugie. Ziemie właściwego zaboru rosyjskiego, to jest ta część Rzeczypospolitej, która przeszła do Rosji po rozbiorach w roku 1772, 1793 i 1795. Mianowicie Litwa i Ruś. Po trzecie, Królestwo Polskie, złożone z Rosją postanowieniem Kongresu Wiedeńskiego w roku 1815. Po czwarte, ziemie należące do Austrii, Galicja i Księstwo Cieszyńskie. Według znaczenia tych ziem dla posiadających je państw dzielą się one na dwie kategorie. Pierwsza to ziemie stanowiące, że tak powiemy, geograficzną potrzebę państw, do których należą. Ta kategoria obejmuje dwa pierwsze kompleksy. Prusom zabrane przez nie ziemie polskie potrzebne były do terytorialnego połączenia ich posiadłości, do stworzenia sobie względnie normalnej granicy wschodniej i zabezpieczenia za sobą czysto niemieckiej prowincji na pobrzeżu bałtyckiem, sięgającej aż do ujścia Niemna. Dla Rosji, która przedtem opanowała była Inflanty z Rygą i pobrzeże czarnomorskie z przyszłą Odessą, Takiemż zaokrągleniem jej terytorium i zdobyciem normalnej granicy był zabór ziem litewsko-ruskich. Ziem, które tylko przez cztery stulecia należały do państwa polskiego, w których żywioł Polski stanowił głównie wierzchnią tylko warstwę społeczną przez te cztery stulecia pracy kulturalnej i kolonizacji wytworzoną. Żadne z tych dwóch państw nie mogłoby się pogodzić, z myślą o utracie kiedykolwiek ziem wspomnianych. Ta utrata byłaby dla nich wielkim ciosem i potrzeba zapewnienia sobie owego posiadania na zawsze dyktuje im silniejsze dążenie do całkowitej asymilacji ich ludności, do zupełnej eksterminacji żywiołu polskiego. Dążenie to może przybierać rozmaite postacie, może się wyrażać w rozmaitych metodach działania, ale trudno przypuścić, żeby przestało istnieć. Należące do drugiej kategorii dwa ostatnie kompleksy – Królestwo Polskie i Galicja. Nie stanowiły potrzeby terytorialnej, jeden dla Rosji, drugi dla Austrii. Przeciwnie, przyłączenie ich odebrało tym państwom normalną granicę i wytworzyło swego rodzaju geograficzne dziwolągi. Jak Galicja odcięta od dolnego biegu rzek, które biorą w niej swój początek i Królestwo Polskie zajmujące środkowy bieg Wisły, a odcięte od jej źródeł i ujścia. Kraje z nader nienormalnymi warunkami ekonomicznego rozwoju i z niesłychanie trudnym położeniem strategicznym. Trwałe posiadanie tych krajów, o tyle może mieć dla danych dwóch państw sens, o ile by w odleglejszych chociażby ich planach leżały dalsze zdobycze terytorialne Austrii w kierunku dolnego biegu Wisły lub Rosji w kierunku oparcia się o Karpaty oraz opanowania ujść Niemna i Wisły. Nadto kraje te, stanowiące rdzeń sił polskości, nie są wcale podatnym materiałem do asymilacji I trudno sobie wyobrazić państwo rozporządzające takimi siłami, ażeby dzieło wytępienia polskości mogło tam skutecznie przeprowadzić Państwa posiadające te ziemię muszą się pogodzić z tym, że będą miały w swych granicach odrębny naród polski i kwestię polską której rozwiązanie drogą wytępienia Polaków czy zniszczenia polskiej kultury jest niemożliwe. Austria nie była inicjatorką i nie dążyła do rozbioru Polski, bo nie miała w tym państwowego interesu. Wzięła Galicję i połowę dzisiejszego królestwa jako łatwą zdobycz wtedy, gdy dwa zainteresowane mocarstwa dzieliły się rozległymi posiadłościami Rzeczypospolitej, by się proporcjonalnie do nich zbogacić nowymi nabytkami. W okresie porozbiorowym, jakkolwiek wewnętrzna jej polityka była dla Polaków fatalną, na zewnątrz nie wykazała ona szczególnego zainteresowania w grzebaniu kwestii polskiej i nawet okazywała skłonność do jej poruszania. W roku 1863 przyłączyła się ona do noty mocarstw żądającej reform dla królestwa. Uznanie też ostateczne Galicji za kraj Polski i oddanie tam Polakom władzy politycznej nie było dla niej abdykacją z żadnych szerszych planów państwowych. Aleksander I, żądając na Kongresie Wiedeńskim połączenia Królestwa Polskiego z Rosją, także nie uważał jego obszaru za niezbędny dla Rosji jako takiej i nie miał w nim zamiaru właściwie Rosji budować. Łączył on odrębną państwowość polską z rosyjską, Pozostając cesarzem samowładnym Rosji, stawał się jednocześnie królem konstytucyjnym Polski. Jeżeli następne dwa te ustroje nie dały się ze sobą pogodzić, jeżeli zbliżono ustrój królestwa do ustroju Rosji i poddano je pod władzę rządu petersburskiego, to nie było w tym jakichś głębszych widoków państwowych, ale raczej sposób wyjścia z trudności wzajemnego stosunku Polski i Rosji, których polityka rosyjska nie umiała inaczej rozwiązać. Tem bardziej nie było tych głębszych widoków i głębszej myśli w programie rozwiniętym po roku 1864, a mającym raczej źródło w drapieżności instynktów narodowych w nieprzebranym łakomstwie tłumu urzędniczego, który jak szarańcza rzucił się na nowe dla siebie pożywienie. Jedynym jeszcze motywem zrozumowania wypływającym była potrzeba niszczenia sił polskości w ich rdzeniu, w królestwie, żeby sparaliżować ich oddziaływanie na ościenne prowincje litewsko-ruskie i temu łatwiej sobie ich rusyfikację zapewnić. Jeżeli przyjmiemy, że ten motyw odgrywał większą rolę, to musimy stwierdzić, że po pierwsze wynikał on z widoków nie na królestwo. Ale na Litwę i Ruś, a powtórę, na gruncie królestwa prowadził do akcji wyłącznie niszczycielskiej, która nigdy na długo nie może wystarczać za program i prędzej czy później musi się zakończyć bankructwem. Po wybuchu ostrego kryzysu w państwie i jednoczesnym zachwianiu się systemu rządów, zastosowanego w królestwie Polskim, Postępowanie rządu rosyjskiego wobec tego kraju jeszcze bardziej straciło znamiona jakiegoś rozumnego planu, a właściwie przestało być polityką. W każdym razie po czterdziestoletnich eksperymentach systemu rusyfikacyjnego w Królestwie kierownicy polityki rosyjskiej nauczyli się przynajmniej tyle, iż przestali wierzyć w możność zruszczenia tego kraju. Pogodzili się z jego polskością jako z faktem, jakkolwiek to ich nie pogodziło z potrzebami polskości.